Pobudka Wedrusów. Witajcie, kochani. Mówi Anna Maria. Dzisiaj jest szczególny czas. Szczególny czas. Czas przesilenia letniego. Nasi przodkowie bardzo dobrze wiedzieli o tym, że ten właśnie okres. Te dni są tak ważne dla życia człowieka, ponieważ Dostaje się bardzo duża ilość energii słonecznej na Ziemię. Jest to czas, w którym najdłużej świeci Słońce, najwięcej promieni przechodzi. Jest najjaśniej, najdłużej najjaśniej. Bardzo wiele obrzędów, rytuałów na całym świecie ludzie obchodzili, dostępowali Chciałabym dzisiaj przybliżyć Wam trochę ten cudowny rytuał naszych Słowian, naszych Słowian, Wedrusów, którzy bardzo duże znaczenie przywiązywali do, do rytuałów, bo to zbliżało ludzi. Pomyślmy sobie o tym, nie było telewizji, nie było, nie było radia, nie było środków, które mogły rozproszyć uwagę człowieka, które mogły manipulować ludźmi. Była natura, był drugi człowiek, liczył się drugi człowiek. Na pewno wielu z Was dokładnie orientuje się, czym była noc kupały. Ale ja sobie pozwolę jeszcze na przypomnienie właśnie o, o tym cudownym zjawisku. Zresztą Najbardziej znana jest Noc Kupały pod nazwą Noc Świętojańska. Kiedyś Franciszek Kobryńczuk napisał coś takiego. Nie znano kiedyś imienia Boga, nikt darów nie niósł mu do ołtarza. Mimo to Pan Bóg nawet dla pogan piękno tej nocy już w raju stwarzał. krótki wierszyk Noc Świętojańska Franciszka Kobryńczuka pięknie oddaje to czym jest Noc Świętojańska obchodzona była właściwie jest można powiedzieć z 23 na 24 czerwca no zwana kiedyś właśnie Nocą Kupały to święto sięga głęboko w obyczaje słowiańskie. Ale nie wiem, czy wiecie, że zawiera też w sobie pierwiastki celtyckie, germańskie i indoeuropejskie. Bo musimy wiedzieć, że my swój początek właśnie upatrujemy u Celtów, druidów, Irlandia. Irlandia jest miejscem, gdzie wszystko zaczęło się, gdzie bardowie wyśpiewywali swoje piękne pieśni. Stąd i tu będziemy upatrywać naszego początku. Obchodzone w okresie letnim, letniego przesilenia, to święto jest świętem jedności, jedności połączenia ognia i wody. Słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodności, miłości i radości, jest pełnym magii i wróżb. Taka jest właśnie noc świętojańska. Kiedyś nie było walentynek. Kiedyś walentynkami właśnie była noc świętojańska. Zobaczcie. Zobaczcie, jak zostały przeniesione, jak zostało przeniesione to piękne święto właśnie wtedy, kiedy powinno być, kiedy słońce pieści swoimi promykami, dusza ludzkie, umysły, serca. Kiedy ludzie mają się ku sobie, i kiedy można naprawdę stworzyć wiele w tym czasie, to typowe walentynki zostały przeniesione do do zimy, kiedy jest chłodno i serca wyczekują tego ciepła. Cała ta otoczka walentynkowa sprowadza się tylko i wyłącznie do kartek, do napisania sobie ciepłych paru słów, do wrzucenia do jakiejś skrzynki. Czasem inkognito żeby ktoś pomyślał, że się komuś ktoś podoba. Nie było namacalne. Tak jak no, w noc świętojańską były zabawy, śpiewy, ognisko. Można powiedzieć do białego rana. Tylko chwilę trwała ta noc. Ludzie byli żywi. Łączyli się Noc jedności, tańce w kółku, noc kupały, zwana też kupałą, lub, nie wiem czy wiecie, kupalnocką też, też taka nazwa istniała, przypadała na najkrótszą noc w roku. Właśnie z 21 na 22 czerwca, czyli dzisiaj, kochani, to jest ten czas. Spekuluje się, że być może ta nazwa pochodzi od języka Wenetów, starożytnego ludu, wchłoniętego przez sąsiadujących z nim Słowian. To są takie spekulacje ludzi, którzy nie wiedzą o wydrusach. Etnolodzy z kolei pochodzenie nazwy nocy kupały najczęściej wywodzą z indoeuropejskiego słowa kup lub kump, gdzie kup oznacza żarzyć, jarzyć się, kojarzyć się z ogniem, a kump oznaczało zbiorowość, grupę, szczep, wspólnotę, gromadę. Warto tu podkreślić, że Słowianie nie mieli astronomicznego kalendarza i kierowali się wyłącznie kalendarzem rolniczym opartym na cyklu przyrody, a później księżycowym, czyli noc kupały była więc świętem ruchomym. A wraz z postępującą chrystianizacją i wprowadzeniem kalendarza juliańskiego no, i co zatem idzie? Zwalczaniem przez Kościół pogańskich wierzeń i rytuałów, przysposabianiem świąt i tworzeniem nowych. Niektóre z obrzędów przyklejano do nowych. Elementy kupalnych obrzędów znaleźć można w świętach wielkanocnych, w zielonych świątkach i nocy świętojańskiej. Mimo różnic w czasie obchodzenia tych świąt, Rozpoczynały one okres lata, które ze względu na różną szerokość geograficzną przychodziło do jednych ludów wcześniej, a do innych później, ale wszędzie wiązało się to z kultem Słońca, niosąc odżywczą jego moc i obietnicę plonów. Noc kupały była jednym z najradośniejszych słowiańskich świąt, a ludzie, Niechętnie rezygnują z radości. Zazwyczaj kultywowany był mimo chrystianizacji Europy. Bo kościół, po zaciekłej, lecz bezskutecznej walce adaptował święto, początkowo próbując powiązać je z zielonymi świątkami, a później nadając mu nowego patrona, nazwę i nowe znaczenie rytuałom. Kupałem w X wieku zastąpiono świętym chrześcijańskim, odbierając właściwie mu to zaszczytne miejsce. Patronem tym został Jan Chrzciciel, święty Jan Chrzciciel. Dniem świętego Jana wybrano 24 czerwca, jako zbieżny z obchodami kupalnej nocy i przypuszczalny dzień jego śmierci. Rytuał sztu poprzez kąpiel w wodzie Jordanu, któremu poddał się Jezus i osoba Jana, nawołującego niewiernych do opamiętania i nawrócenia, przestawały do dyrektyw kościoła nakazujących zaprzestanie pogańskich praktyk. Na Białorusi Jan Chrzciciel zwie się Janem Kupałą, a w pewnym okresie na Rusi i Litwie obrzęd Kupały, tak zwana kupalnica, obchodzony był dwukrotnie, 25 maja i 25 czerwca. Tak więc nakazem Kościoła bujna noc Kupały, kojarzona z czarami i sabatem, zmieniła się w powściągliwą noc świętojańską. Mimo chrześcijańskiej otoczki i upływu wieków, w ludzkiej pamięci przetrwała jednak jako magiczna noc kupały. Określano ją także sobótką. Możliwe, że od ognisk rozpalonych pierwotnie w sobotnią poprzedzającą zieloną świątki noc. W nazwie można doszukać się pejoratywnego wydźwięku słowa sabat, odnoszącego się nie tyle do soboty, w judaizmie i chrześcijaństwie ostatniego siódmego dnia, tygodnia kończącego ten akt stworzenia, ile odwołania się do sabatu czarownic. Bardziej prawdopodobnym jednak wydaje się pochodzenie nazwy od świętej góry Słowian, jaką jest Ślęża, gdzie podobno istniała świątynia Kupały i która do dziś nosi ślady świętojańskich obrzędów Ślęże przez wieki nazywano Sobutką, Nawet przynależąc administracyjnie do Niemiec nosiła nazwę Sobtenberg, czyli Góra Sobódka. A może to święta góra przejęła nazwę? Na hmm. nazwę Sobutka nosi też miejscowość leżąca u jej podnóża. Ale bez względu jednak na nazwę, czy jako noc kupały, sobótka, czy, czy choćby noc świętojańska. Bez wątpienia zawiera się w niej pamięć minionych wieków i jak każdy obyczaj i obrządek korzeniami sięga mroków przeszłości i praprzodków i pra, prapoczątków naszej kultury. Dlatego, kochani, co roku, właśnie na masywie Ślęży, organizowana jest harmonia kosmosu. Spotykają się ludzie z całego, można powiedzieć, świata, bo przyjeżdżają i zaproszeni goście, którzy mają swoje wykłady, prelekcje i przyjeżdżają ludzie z całej Polski, nie tylko z Polski. Siedzimy na karimatach, Słuchamy tych mądrych ludzi, którzy dzielą się z nami swoimi wiadomościami. Jest zawsze uzdrawiająca moc gongów. Piękna muzyka, naturalna. Prostawiane są gongi w czterech rogach polany i na środku. Ludzie siedzący w takim kręgu doznają niesamowitych odczuć. Niektórzy uzdrawiani są przez te dźwięki. Zresztą dowiedziono, dowiedziono że, że pomagają właśnie gongi. Jest to wibracja, naturalna wibracja dźwięku, która przenika przez organizm. Kiedy jesteśmy skupieni, wielu ludzi medytuje właśnie w tym czasie. Widziałam kobietę, która położyła się bezpośrednio na trawie, trzymając dwa duże kryształy w dłoniach. Wszyscy są skupieni, wyciszeni. 40 minut niesamowitych dźwięków. To się daje odczuć. Ten masyw, ta góra, ona do nas przemawia. Zauważyłam też, że bardzo często pogoda wokół tej góry jest inna. Dzieje się tam też dużo różnych dziwnych rzeczy, zjawisk. Ktoś niejednokrotnie widział jakieś obiekty latające nad tą górą. Być może to zainteresowanie naszych ludzi posiadających technologię wykraczającą poza nasze doświadczenia i znajomość. Ale najważniejsze jest to, że góra zawsze przyciągała i będzie przyciągać ludzi. Bo to właśnie na niej wykonywane były rytuały. I tak jak kiedyś, tak i teraz, przyciąga nas. Zapraszam Was bardzo serdecznie i gorąco jest dzisiaj, jest czwartek na spotkanie właśnie na tym masywie ślęży. Wystarczy wpisać Harmonia Kosmosu 2012. Jest tam cały wykaz, jak zorganizowane jest to spotkanie. To są dwa dni. Jeżeli ktoś ma możliwość pojawienia się, na pewno nie będzie żałował. Wstęp i jakieś tam małe opłaty są. Ale to tylko dlatego, że jest dużo zaproszonych, wielu gości zaproszonych i no nie każdy przyjedzie za darmo. Więc... Organizator też się z tym liczy. Zwykle organizatorem był i tak jak tym razem, myślę, pan Janusz Zagórski. Człowiek, który oddany jest swojej pracy i innym ludziom. To widać. Ale ja jeszcze wrócę teraz odnośnie rytuałów do, do Anastazji i do, do jej pięknej wizji kiedy sięgnęła, sięgnęła pamięcią. Przypomniała, jak kobiety puszczały młode dziewczyny wianki, jak to wszystko współgrało z naturą. Zobaczcie, czy nie macie takiego odczucia, że idąc na przykład brzegiem jeziora albo brzegiem rzeki. Czujecie taki, można powiedzieć, zew krwi. Wiecie, że jest Wam bliskie. Ten widok jest Wam bliski. Ten zapach. A teraz sobie wyobraźcie, że płynie kilkadziesiąt wianków, a na nich pochodnie zapalone. Takich wieńców. Jakie to piękne musi być Widowisko. Zresztą ogień. Wieczorem sprawia, że człowiek nabiera takiej pewności pewności siebie i chęci zbliżenia się do drugiego człowieka. Ogień sprawia, że otwieramy się, że zaczynamy wpatrywać się w coś tak niesamowitego. Oczywiście można chemicznie wytłumaczyć, jak to się. Dzieje, że pali się akurat, że spala się coś, wytwarzając taki piękny płomień, taką jasność. Ale nie ma się nad czym zastanawiać, nie ma co rozkładać na czynniki pierwsze takich rzeczy. Wystarczy, że wpatrzymy się w płomień, zawiesimy wzrok, przez dłuższy czas nie będziemy mrugać. Jesteśmy w stanie dojrzeć to, czego, co mamy bardzo blisko schowane w nas głęboko. Nasze projekcje, zaduma, a później zabawa do białego rana. Kiedyś wierzono, że w tą noc dwoje ludzi, którzy mają się ku sobie, mogą kochać się. Wtedy Bóg płodności jest, sprzyja im Wchodzili wtedy do wody, oczyszczając się. Nacy, Kobiety często miały wianki na głowach. Potem, po wyjściu z wody, następowały rytuały. Kobieta i mężczyzna splatali się w pięknym uścisku miłości, tworząc nowe Życie, noc kupały. Na tym polegają walentynki, a nie na pisaniu sobie kartek. I trzeba też być świadomym, bo wypowiadane słowa są bardzo ważne. My nie przykładamy uwagi już w tej chwili, w większości przypadków, na to, co mówimy. Często rzucamy. Bezwiednie słowa, które dla nas nie mają znaczenia, a dla innych są świętością. Samo słowo Kocham Cię w tej chwili nabrało tak komercyjnego wyglądu. Właściwie można je przeczytać wszędzie nawet na papierkach po cukierkach. Powinniśmy wrócić do źródła i zwracać uwagę na to, co mówimy, bo pamiętajcie, oprócz tego, że słowa ranią, to słowa zostają na całe życie w ludziach. I nawet jeżeli nie chcemy się wyzbyć przykrych dla nas słów w jakiś sposób, które kiedyś uradziły nas, to one i tak wracają po pewnym czasie. Człowiek jest istotą bardzo wrażliwą, ale takiego właśnie człowieka chciał Bóg i stworzył, bo wszystko dookoła jest takie wrażliwe, takie było. To, co się stało na przełomie dwóch tysięcy lat. Wprowadzenie nas w stan uśpienia, wyzbycia się tych cech i wrażliwości człowieka i skupienie się na własnym ego, na własnym ego, na własnych tylko i własnych potrzebach sprawiło, że że dzisiejszy człowiek, gdyby stanął obok tego sprzed dwóch tysięcy lat świadomego, może nie tak bardzo rozwiniętego technologicznie, to przepadłby z kretesem. Świadomość, już w tej chwili świadomość tego daje nam bardzo dużo bo każdy z nas może pracować nad sobą, chcieć ulepszyć się w jakiś sposób, dotrzeć do źródła, interesować się przede wszystkim wieloma rzeczami i nie odrzucać nowych, nieznanych spraw pod szyldem, które bardzo często są przedstawiane pod szyldem spisek albo niewiarygodne, albo niedowiary. Wszystko, co jest wrzucone do worka, nie do wiary, większość ludzi odrzuca, bo to są jakieś głupoty. Niewiele osób też zdaje sobie sprawę z tego, że w noc właśnie, powiedzmy tak, tak technokratycznie, świętojańską, czyli tak w noc kupały, ja bym powiedziała, wychodząc z domu i Spędzając noc, jeżeli tylko jest to możliwe, kiedy nie pada deszcz pod gołym niebem, daje sobie taki zastrzyk energii. Dlatego proszę Was, po tej audycji, jeżeli u Was nie pada, ubierzcie się i wyjdźcie na dwór, chociaż na godzinę. Usiądźcie na ławce, popatrzcie w gwiazdy, jeżeli są widoczne. Jeżeli nie, to zamknijcie oczy i pomyślcie o sprawach, które sprawiają, że czujecie się dobrze o miłych rzeczach, o przyszłości, jaka będzie dla naszych dzieci, prawnuków, dla nas, która ma być i będzie w jasnych kolorach. Pomimo tej całej sytuacji, która w tej chwili jest, pomimo tego zawirowania, nie boimy się, nie strachamy. Dziś jest magiczna noc, noc kupały. Pozwólcie, że przeczytam Wam bardzo magiczne, wspaniałe rytuały, jakie nasi przodkowie, wedrusowie, odprawiali. Niemało sił było włączonych przez okultystycznych kapłanów, żeby zniesławić i zniekształcić sens rytuału epoki wiedyzmu. Na przykład rozpowszechniano wieści, że Wedrusowie czcili moc wodną bezmyślnie, a nawet najlepsze dziewczyny, które nie zaznały miłości co roku, składali w ofierze. Zrzucano je do jeziora lub rzeki, przywiązywano do tratwy, którą odpychano od brzegu, wskazując w ten sposób na śmierć. Faktycznie, z wodnym żywiołem, jeziorem lub rzeką u wedrusów było związanych wiele rytuałów, tylko sens ich był inny. Nie śmierciły one, lecz życiu pomagały. Opowiem ci tylko o jednym zewnętrznie podobnym do jednego ze współczesnych, ale to tylko podobieństwo pozorne. Racjonalno-poetycki i wielki sens jego dzisiaj został zastąpiony niejasnością i okultyzmem. W różnych krajach istnieje święto, kiedy spuszczają na wodę wianki lub tratewki z ładną latarką albo świeczką. Odepchnąwszy je od brzegu, puszczają na głębinę, prosząc przy tym wodę o powodzenie. Skąd się wzięło to święto i na ile racjonalnej poetycki jest jego pierwotny sens? Bywało, że niewiasta, jedna lub dwie, nieważne, w swojej wiosce nie mogły znaleźć ukochanego, również podczas wielkich świąt, w których uczestniczyło kilka wiosek. Nie mogły sobie znaleźć narzeczonego. Wcale nie dlatego, że wybór był nieograniczony. Wspaniali młodzieńcy z mądrymi oczyma, jak u bogów, błyszczeli na świątecznych zabawach. Jednak serce dziewczyny i dusza oczekiwały czegoś innego. Nie odwiedzała ich miłość. Dziewczyna marzyła o kimś, ale o kim? Sama tego nie rozumiała. Do tej pory nikt nie może wytłumaczyć zagadkowości i swobody wyboru energii miłości. Właśnie dlatego w określony dzień szły dziewczyny do rzeki. Nad cichą zatoką puszczały na wodę małe tratewki. Brzegi tratewki przyozdabiały girlandą z kwiatów, a na środku stawiały niewielki dzbanek z napojem owocowym lub winem, obłożony owocami napój ten dziewczyna powinna sama przygotować a owoce sama zerwać z drzewa które sama sadziła w swoim ogrodzie mogła dodatkowo położyć na tratewkę apaszkę z lnu albo jakąkolwiek rzecz ale obowiązkowo wykonaną przez siebie jako ostatnie ustawiało się znicze wokół ogniska rozpalonego przy brzegu dziewczyny tańczyły w korowodzie i śpiewały pieśni o ukochanym, którego jeszcze nie poznały. Następnie wziąszy gałązki z płonącego ogniska zapalały znicze, odpychały z zacisznej zatoki tratew z zapalonymi zniczami, gdzie pochwytywał je nurt rzeki i troskliwie niósł w nieznaną dal. Z nadzieją w oczach dziewczyny odprowadzały swoje tratewki i już tylko było widać ogień zniczy, który powoli zanikał. Natomiast ogniem nadziei rozpalało się serce dziewczyny. Jeszcze nie wiadomo do kogo rodziło się delikatne i radosne uczucie. Dziewczyny odchodziły do swoich domów i niecierpliwie przygotowywały się do pierwszego spotkania i on, upragniony przychodził o świcie lub zachodzie nieważne, ale jak to było? co go prowadziło? mistyka czy realność pomagała temu spotkaniu? a może wiedza, z którą przez swoje uczucia wydrusowie mieli do czynienia? Rozstrzygnij to sam. Płynęły te dziewczęce tratewki pochwycone nurtem rzeki w określone dni znane we wszystkich wioskach. Mogły być w drodze dzień, dwa, nawet trzy. Przez całe te dni i księżycowe noce na brzegach rzeki czekali na nie młodzieńcy, którzy jeszcze nie poznali miłości. Nagle ten jeden zauważył w oddali ogień niesiony nurtem rzeki. Od razu rzucał się do wody i płynął na spotkanie płomykom miłości. Potok prześroczystej, a rzecznej wody jego ciała nie palił, lecz delikatnie je pieścił. Coraz bliżej i bliżej widać płomienie i zarysy uroczych tratewek, a jedna od drugiej piękniejsza. Wybiera jedną z nich, uważając swój wybór za najlepsze. Od środka rzeki płynął do brzegu, popychając tę tratewkę policzkiem lub ręką, a rzeka swoim nurtem, jakby się nim bawiła. Tylko ciało coraz bardziej wypełniało się siłą, nie zwracając uwagi na grę rzeki, a myśl tymczasem już była na brzegu. Ostrożnie stawiał tratewkę na ziemi, gasił znicze. Próbował napoju, zachwycił się jego smakiem i szybko szedł do domu, żeby ruszyć w drogę. Wszystko, co było ustawione na tratwie, Młodzieniec zabierał ze sobą. W drodze jatł płody, zachwycając się ich smakiem. Już niedługo docierał do wioski, skąd tratewka była puszczona i bezbłędnie znajdował ogród i drzewo, których płody służyły mu w drodze. Ludzie mogą się zdziwić, że odbyło się to bez mistyki, bo jak inaczej młodzieńcy bezbłędnie odnajdowaliby swoje ukochane? Można powiedzieć że to sama miłość prowadziła ich tylko jej znanym tropem. Ale mogę to uprościć, bo znicze też pomagały. Na małym dzbaneczku, w którym palił się knot ole w oleju, były naniesione ryski, po nich łatwo można było określić, ile czasu palił się ogień znicza. Prędkość nurtu rzeki też była znana i takie proste zadania łatwo było rozwiązać. Odnalezienie w wiosce drzewa, z którego jadł płody, nie było dla młodzieńca żadnym trudem. Płody tylko pozornie są podobne do siebie. Płody takich samych roślin, nawet rosnących obok siebie, różnią się formą, kolorem, zapachem i smakiem. Nie można tylko jednego dokładnie wytłumaczyć, jak to jest, że ona i on, spotkawszy się po raz pierwszy, nagle zakochiwali się w sobie i miłość ich zawsze była namiętna. To normalne, odpowiedziałby dzisiejszy filozof. Uczucia ich jeszcze przed spotkaniem były rozpalone własnym marzeniem. Ale ozdobiony siwizną wedrus mógłby odpowiedzieć na takie pytanie z odrobiną sprytu. Nasza rzeka zawsze była znana jako figlarka. Owszem, gdyby chciał, to ten wedrus mógłby w szczegółach przedstawić każdy element tego rytuału i dokładnie określić ich przeznaczenie mógłby napisać wielki traktat. Tylko żaden wedrus nie będzie marnować swoich myśli na takie zajęcie. Sprawa polega na tym, Władymirze, że oni nie analizowali życia, oni je tworzyli. Kto dzisiaj z was wybiera się po kwiat paproci? Ręka w górę. Mam nadzieję, że pogoda u Was jest sprzyjająca na tyle, że można wyjść i nałapać tej energii. Cieszyć się tym dniem, długim, najdłuższym w roku. Dzisiejsza audycja będzie nieco krótsza. Szkoda czasu na siedzenie przed komputerem. Zapraszam Was bardzo gorąco za tydzień będzie równie magicznie i ciekawie. Przesyłam Wam mój promyk i cieszę się, że znaleźliście dzisiaj czas, żeby posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Bardzo dziękuję za maile. Zachęcam do napisania na wydrusa małpa onet.pl wydrusa przez 2 s <grym> Namaste boskość we mnie skłania się ku błyskości w Tobie. Do usłyszenia.